Like a ninja, half a lonely in the sky That's really good. Like a ninja, I can go everywhere now It's 77 good. Ja pamiętam jak like jeszcze czołgi jeździły po ulicach Rocznik77.pl jak kupowałem je toperka. Bynajmniej nie chodzi tutaj o Batmana, czy jakiegokolwiek innego zwierzaka, takiego komiksowego, ale o prawdziwego debata. Zachciało mi się odnowić mój program pocztowy, bo co prawda mam licencję, ale no z 2007 roku, a mamy już końcówkę 2013, to wiadomo, to już nie jest takie dobre, takie nowe, takie współczesne, takie... och, ach, amazing po prostu. Nie, to nie jest taki amazing, tylko to jest już zwykły, troszeczkę wieszające się czasami, no bo samej poczty, tak, w tym momencie mówię Wam o kliencie poczty, to ja tam mam jakieś 21 GB poczty, którą obsługuję, no bo czasami muszę się wracać do zleceń, które wysłałem klientowi, a że łatwiej mi znaleźć po załącznikach do plików, no to wiadomo, wszystko się trzyma w jednym miejscu. A jakbyście chcieli coś takiego wstawić z Outlooka, o jesteś, to pożal się Boże, nic by Wam to nie pomogło. No to wymyśliłem sobie, że odnowię licencję. No to wstupujemy w Google co trzeba i szukamy odpowiedniej ceny. Po znalezieniu najtańszego, chociaż to wcale nie jest najtańsze rozwiązanie, udało mi się dokonać zakupu. Zadowolony czekam. Pisze, termin realizacji 1-2 dni. I co? Nic. W ciągu 24 godzin nic wchodzę na stronę, no mam automatyczne logowanie, no bo kto by tam pamiętał te wszystkie hasła, co prawda mam je gdzieś wypisane w moim tajnym kapowniku, że jak kiedyś wpadnie do mnie gestapo, i tak się wszędzie do mnie dobiorą, ale nic, nic nie przechodzi na maila, sprawdzam w spamie nic no zachodzę w głowie, co się dzieje tak, loguję się loguję, patrzę się na mój login, login to jest nazwa maila o, o. i zrobiłem no zrobiłem błąd, bo zrobiłem literówkę. No to cóż, natychmiast wysyłam informację do sklepu, a sklep mi odpisuje, że... No niestety myśmy to już wysłali i automatycznie to się wysyła do tego. No to podałem login i, I powiedzieli, że mi pomogą odkręcić. No i ja już taki zmartwiony, trudno pewnie pewnie będzie problem, ale już zainstalowałem wcześniej tego bata, no bo myślałem, że będzie, no i 30 dni. Ciekawe, czy się w ciągu 30 dni wyrobią. Fakturkę też już dostałem od razu, bo sobie ściągnę ją wcześniej ze sklepu, a później no, jak już poprawiłem tego maila, to i przyszło maile. A tutaj w ciągu następnych 24 godzin dostaję klucz rejestracyjny. Mało tego, dostaję klucz na maila i mi się mail automatycznie sam program pocztowy mi się zarejestrował. No jestem w ogromnym szoku. I w tym momencie ja wiem, że to będzie lokowanie produktu, ale mam to wszystko głęboko! Diii. Nie chcę mi się później tego wypikować, więc od razu tak samo zrobiłem Diii. Także.. Yy, o czym tylko ja to skończyłem, a! Yy, także chciałem wam wszystkim polecić, że. Sklep internetowy SoftXpl naprawdę jest dobry i warto tam kupować. Mimo że szata graficzna jest o tak, Boże, się Boże, to jednak obsługa jest dobra i działają bardzo dobrze. No. To chyba tyle na dzisiaj. No i jeszcze jedno lokowanie, jak zwykle yy, współpracujemy z www.gps-sport.pl. Jak ja lubię ten sklep. Ha, bardziej jeszcze lubię ich produkty? No to do usłyszenia. Mam nadzieję, że może jutro. A udało mi się teraz szybko to nagrać, bo dzieciaki poszły na pole, na dwór, na zewnątrz, dokarmić pieska, poślizgać się na kawałkach lodu i no troszeczkę odświeżyć się odświeżyć przede wszystkim, to, a, dobra, ja już kończę, bo muszę przejść przywieźć się mieszkanie, zanim dzieciaki wrócą. No i przepraszam, chory jestem. Tak, chory jestem i dlatego tak długo coś nie nagrywałem. Ale o tym to może kiedyś Zresztą, kto by tam chciał słuchać o chorobach, lepiej Wam opowiem o tym, jak się leczę. A leczę się nalewkami. Więc do usłyszenia niedługo. Ranczką z nalewką. Żegna się z Wami, Andrzej Famielec. Ja wysłuch... A wy, a wy, a wy, a wy? Tak, a wysłuchaliście rocznik77.pl, tak, bo to jest jak dobre stare wino, albo i lepsze.